To są informacje Polskiego Radia 24. Poważny zarzut premiera pod adresem prezydenta. Gra na rzecz zonda krypto, tak mówi Donald Tusk. Ruch dwojga sędziów TK. Biorą oni w obronę czworo swoich kolegów, których nie zaprzesiągł prezydent. Rosyjska FSB utrudnia dostęp do internetu w Rosji i dąży do całkowitego odcięcia Rosjan od sieci. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Premier Donald Tusk krytykuje prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karolowi Nawrockiemu zarzuca działanie na korzyść zonda krypto. Przed głosowaniem w sejmiesze w rządu mówił, że giełda kryptowalut powstała za pieniądze rosyjskiej mafii. Te doniesienia najwyraźniej nie przeszkadzały prezydentowi, stwierdził premier Tusk podczas konferencji w ogrodach jego kancelarii. Uproczywe weto podtrzymywane przez PiS i, i, i Konfederację. To jest y, już zupełnie bezstydne, jawne przyznanie się do tego, że grają na rzecz tej firmy i generalnie nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut. Mimo, że stało się oczywiste, że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze, nikomu to nie przeszkadza. Jak dodał premier Tusk, to smutny dzień. Kluby koalicji rządowej drugi raz nie zdołały odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że powstanie trzeci projekt ustawy w tej sprawie. Dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim staje w obronie czworga sędziów, których prezydent nie zaprzysiągł. Złożyli oni ślubowanie w Sejmie. Sędziowie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek skierowali do prokuratora generalnego doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, informuje rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Damiak.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 Namiona przestępstwa urzędniczego, popełnionego na szkodę interesu publicznego oraz naruszenia praw pracowniczych. 26-latek zastrzelony tydzień temu w Bystrzyce Kłodzkiej brał udział w brutalnym poniżaniu młodego mężczyzny. Było to kilka miesięcy wcześniej, potwierdza prokuratura. Za autentyczne uznaje nagranie, na którym widać kilka osób, które dręczą człowieka. Doszło do tego we wrześniu ubiegłego roku, ale dopiero po ubiegłotygodniowej strzelaninie film został ujawniony w sieci. Przedwczoraj policja zatrzymała cztery osoby, trzech mężczyzn i kobietę, którzy brali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 Znali się do winy. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny. Mają też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym mężczyzną z nagrania. Rosyjski segment internetu kontroluje Federalna Służba Bezpieczeństwa, podaje portal śledczy The Bell. Chodzi o oddział drugi FSB, ten sam, który przygotowywał zamachy na Aleksieja Nawalnego. Od marca w Rosji systematycznie ograniczany jest dostęp do internetu. Sygnał jest często wyłączany, a komunikatory internetowe blokowane. Portal The Bell ustalił, że drugi oddział FSB utrudnia dostęp do internetu co najmniej od roku.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 Polskie radio. Rosja szkoli nowe pokolenie influencerów, organizuje obozy dla nastolatków, których celem jest szerzenie radykalnej, antyzachodniej retoryki Kremla oraz nauka tworzenia treści internetowych. Informuje o tym francuska agencja prasowa. Takie obozy prowadzą dziennikarze mediów państwowych i wojskowi. Nastolatkowie uczą się, jak tworzyć treści w internecie i wykorzystywać algorytmy do budowania grup odbiorców, także jak korzystać z narzędzi w celu rozpowszechniania rosyjskiej propagandy. Cały system edukacji w Rosji, w tym podręczniki, jest podporządkowany kremlowskiej narracji. To były informacje Polskiego Radia 24. Przebyło chmur w Warszawie i tylko czasami przejaśnia się. Taka pogoda jest w większości regionów. Na północy i zachodzie może być więcej słońca. Przelotny deszcz pada na wschodzie i południu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują 15 stopni, do 20 jest miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a chłodniej na Podlasiu 11 stopni i nad morzem 6 Kulima Dostateczna jest jakość powietrza w Cieszynie i małopolskiej miejscowości Złockie w Krakowie oraz okolicach także w aglomeracji śląskiej. Jest głównie umiarkowana. W pozostałej części kraju stan powietrza jest przeważnie dobry. Wyjątkami są północ i północny wschód. Tam jest bardzo dobry. Ponad połowa prądów krajowej sieci pochodzi ze słońca. Udział wszystkich odnawialnych źródeł energii w jego produkcji wynosi ponad 56%.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 Podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. 9 minut temu minęła godzina 13. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.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 odnosił głosu, kiedy Ameryka em, prowadziła tą operację, jak to się mówi, dekapitacyjną w Wenezueli. E, jednocześnie poprzedni papież bardzo jasno nazywał agresję rosyjską, no wobec Ukrainy. E, w kontekście mocarstwa atomowego, w którym atakującego inne państwo, e, no, trudno jest mi mówić o wojnie z to jest moje osobiste zdanie, mm. pani redaktor, bo mamy tutaj gigantyczną różnicę potencjałów. E, m, ale to, co robi papież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 warto by się też było skupić i o tym powiedzieć więcej. To jest kwestia tego, że chociażby ambasador Iranu podziękował papieżowi za to, że sprawił, że jego naród nie został zmieczony z powierzchni ziemi, tak jak pamiętamy ten wpis prezydenta Donalda Trumpa na Truth Social. Więc myślę, że ta koncepcja wojny sprawiedliwej dzisiaj w XXI wieku wobec tych wszystkich zmian technologicznych, dysproporcji sił, a też zagrożenia gigantycznego dla świata jest w trakcie pewnego Przebudowywania. To jest pierwsza rzecz. Ale to, na czym skupia się stolica apostolska i na czym skupia się Watykan i papież w kontekście tej wojny sprawiedliwej jest na niedopuszczaniu do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 Chyba jednej z najlepszych szkół dyplomacji na świecie. Wpływy zewnętrzne to jest coś, o czym się pewnie plotkuje. Natomiast szefem sekretarza stanu jest kardynał. kardynał, czyli książę Kościoła, Pietro Parolin. Szefem dyplomacji w watykańskiej jest arcybiskup Paul Gallagher, arcybiskup, czyli również wysoki hierarcha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 Taki, taki, taki apel niech zostanie po tej naszej rozmowie. Pan Michał Kłosowski, Watykanista, był z nami. Bardzo panu dziękuję i szczęśliwej podróży. Dziękuję. bo Posłyszałam, że dziękuję. dołączy pan do, do papieża Leona tak, 14. Teraz dosłownie w ostatnim momencie, niech państwo zapali, zaraz, mam nadzieję, może usłyszymy się z Angolii. No to w szczęśliwej podróży jeszcze raz i mnóstwa pozytywnych wrażeń z tej pielgrzymki, z tej podróży. Dziękuję bardzo do usłyszenia.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 Mija, mija 13.30, Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, mimo że byli na sali obrad Sejmu, nie zagłosowali za awetem prezydenta. Zdaniem premiera Donalda Tuska przestraszyli się prawdy o kryptoaferze aferze PiSu. Jest to rzecz niebywała, że lider partii i lider klubu, że obaj nie głosują tak jak ich klub. Zmuszali do tego przecież swoich posłów, żeby bronili z firmy Zonda Krypto, żeby działali na niekorzyść Polaków, ale sami w ostatniej chwili uciekli. To trafi do księgi hańby i wstydu polskiej polityki, ale to już oczywiście nie jest nasz problem. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sprzeciwiło się temu 191 posłów, głównie z klubów PiSu i Konfederacji. Większość wymagana do jego odrzucenia wniosła 263 głosy. To o 20 głosów mniej, niż uzyskały kluby koalicji rządowej. Mimo wyraźnego spadku cen paliw na razie nie będziemy wygaszać programu CPN, tak deklaruje minister energii. Rządowy program według założeń ma potrwać do końca czerwca, ale będzie to zależało od sytuacji na rynku. Co najmniej do majówki ceny paliw będą obniżane z wykorzystaniem rządowego mechanizmu, zapowiada minister Miłosz Motyka. W ciągu najbliższych dni, tygodni nie przewidujemy wygaszenia tego programu, bo po prostu tak jak wskazaliśmy, ta sytuacja międzynarodowa nie uspokaja się nie widać, by miała się uspokoić do tego czasu, a ona będzie główną determinantą tego naszego y, programu. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy na stacjach paliw maksymalnie 6 zł 3 grosze za olej napędowy 7,57. To najniższe ceny od początku wprowadzania programu CPN. Wznowienie transportu ropy przez rurociąg Przyjaźni, którym surowiec płynie z Rosji na Węgry przez Ukrainę, jest możliwe w przyszłym tygodniu, mówi lider partii TISO. Peter Modzior, cytuje go agencja Reutera: Rosyjska ropa przestała płynąć rurociągiem Przyjaźni przez Ukrainę do Słowacji i na Węgry pod koniec stycznia. Bratysława i Budapeszt wiele razy zarzucały Kijowowi, że z powodów politycznych zwleka z naprawą ropociągu i wznowieniem tranzytu. Według Prezydenta Ukrainy uszkodzony w rosyjskim ataku Rurociąg zacznie działać do końca kwietnia. Wołodymyr Załęski mówił o tym podczas niedawnej wizyty w Niemczech. Drugie piętro Zamku Królewskiego w Warszawie na kolejne trzy miesiące znów stanie się teatrem. Po 400 latach zamek powraca do tradycji jednego z najlepszych teatrów w Europie, Opery Dworskiej Władysława IV. Na wystawę zatytułowaną Wielka Gra, Opera Władysława IV zaprasza dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, Małgorzata Omilenowska. Zobaczą Państwo tu iluzję, Zwierciadła weneckie, ruchome sceny, portrety twórców, rękopisy, libret. Wystawę Wielka Gra, opera Władysława IV można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie do 19 lipca. Autopromocja.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 na takiej ustawy o sieci szpitali. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia podejmuje jak gdyby innego rodzaju ruchy, zachęcające szpitale do, do, albo do konsolidacji, albo do rezygnacji z niektórych oddziałów szpitalnych. Jak to wygląda z punktu widzenia pacjenta?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 opracował taką mapę szpitali powiatowych, które właśnie powinny być przekształcone w oddziały opieki długoterminowej, natomiast to się, to się przez tyle lat nie udało i w tej chwili no, sytuacja jest taka, że ten proces następuje bardzo powoli.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 zwykłe dosypanie pieniędzy do systemu, coś by tutaj pomogło? No bo panie doktorze, nie możemy unikać również tego kontekstu, no bo wiemy o problemach Funduszu Narodowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, o problemach budżetu NFZ-u, które nie tak. zniknęły razem z końcem roku. Wręcz przeciwnie, one się nasilają. No wręcz przeciwnie. Też są takie sytuacje, które w sposób... W sposób dodatkowy pogłębiają trudną sytuację NFZ-u. Mam tu na przykład ostatnią informację o tym, że Ministerstwo Zdrowia przegrało proces sądowy z firmą Pfizer mówimy hmm. o 6 miliardach złotych, który nagle dodatkowo, jeśli nie uda się w pierwszej instancji te, tego, a, tego procesu rozstrzygnąć na korzyść ministerstwa, będzie kosztowało nasz budżet ochrony zdrowia właśnie ponad 6 miliardów. są bardzo znaczące kwoty finansowe, no, które spowodują to, że sytuacja finansowa w systemie będzie jeszcze gorsza.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 z problemami ochrony zdrowia na pewno kontynuować i niejednokrotnie podejmować. A tymczasem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwa konferencja prasowa poświęcona rosyjskim wpływom w Polsce, również w kontekście zawetowanej przez prezydenta ustawy o kryptowalutach. Posłuchajmy wypowiedzi ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Te konkretne historie firm kryptowalutowych, Dobrze ilustruje sprawa tej firmy, o której mówimy najwięcej, o której przekazywaliśmy też opinii publicznej, różne informacje. Też mówił premier Donald Tusk przy okazji Rady Ministrów, a także w czasie tajnego posiedzenia Sejmu. Ta firma Zonda Krypto, która powstała w roku 2014, według wszelkiego prawdopodobieństwa, powstała w środowisku środków pochodzących od ludzi zajmujących się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i papierosami. Potem, gdy została giełda tej firmy wpisana na listę ostrzeżeń knf w roku 2018, według naszych służb pojawiły się wokół tej firmy rosyjskie rosyjscy inwestorzy i rosyjskie ślady działania rosyjskich służb. Tu pojawiły się pieniądze z zewnątrz, pieniądze, które uratowały działanie tej firmy i utorowały jej drogę do dalszych wielu lat działalności. To są pieniądze związane z wielkimi piramidami finansowymi, związanymi z rosyjskimi mafiami, z rosyjskimi służbami. W tym kontekście, w tym środowisku rozwijała się przez lata działalność tej firmy. Przypomnę rok 2022, tajemnicze zaginięcie prezesa tej firmy, zmiany własnościowe również pogłębiające różne relacje z zagranicznymi firmami powiązanymi z Rosją. To wszystko pokazuje w jakim w kontekście te wszystkie działania sponsorujące polityków, wydarzenia polityczne należy oceniać. Organizowanie konferencji politycznych takich jak konferencja SIPAK w Rzeszowie bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi, konferencja służąca promocji kandydata pana Karola Nawrockiego. Głównym sponsorem strategicznym tej konferencji była właśnie firma Zonda Krypto. Czy y, takie działania jak y, wyjazd dziennikarzy i konferencja poświęcona kryptowalutom przy okazji wizyty prezydenta w Waszyngtonie. Czy takie działania jak sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma ta sprawa dalszy ciąg? Myślę, że tutaj też różne działania w tym obszarze będą podejmowane. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy świat biznesu, nieuregulowanego biznesu, absolutnie przenikał i wpływał na politykę. Tak mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych na tej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na miejscu jest także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który zapowiedział, że służby, wymiar sprawiedliwości wszczyna yy, postępowanie karne dotyczące oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Jak zostałem prokuratorem generalnym powiedziałem wyraźnie zero tolerancji dla przestępców. Próbowaliśmy pokazać w Sejmie wtedy, kiedy była głosowana ustawa, którą przygotował minister finansów, która miała chronić polskich obywateli. Pokazywaliśmy liczbę przestępstw i liczbę niewykrytych sprawców. Ja Państwu jeszcze raz przytoczę tą liczbę za, 20, za, tyś, za 2025 rok. Oszustwa inwestycyjne, w tym dokonane y, z wykorzystaniem platform inwestycyjnych. 1295 spraw umorzonych z powodu niewykrycia przestępców. Jeżeli chodzi o straty, mam na dzisiaj dane od prokuratora, który zajmuje się tymi sprawami. Od 2023 roku do teraz ponad 200 milionów strat, jakie obywatele polscy zgłaszają do prokuratury, to różna forma kradzieży kryptowalut. Ale jak zobaczymy na liczbę tak zwanych wyłudzeń inwestycyjnych, fałszywych platform, przejmowania środków, proszę Państwa to jest kwota milionów. Na tyle swoich strat zgłaszają polscy obywatele w prokuraturze na przestrzeni rok 2023 do teraz. Nie chcę już podawać liczb tych przestępstw. Jak wielka jest liczba postępowań, które prowadzi prokuratura, które kończyły się niewykryciem sprawców. Dlatego, że nie mieliśmy narzędzi. Ta ustawa dawała nam narzędzia. Dlatego jestem zadziwiony, że pomimo tych danych, które były prezentowane w Sejmie, które słyszeli w kancelarii prezydenta, które słyszał szef kancelarii prezydenta bezpośrednio w Sejmie, nadal jest ogromny opór. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, tak mówił na specjalnej konferencji prasowej w kancelarii premiera, konferencja poświęcona rosyjskim wpływom w Polsce. Dzień w Polskim Radiu 24. Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Wiesława Myśliwskiego. Wybitny polski pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nikeza, widnokrąg i traktat o uskaniu fasoli zmarł 29 marca w wieku 94 lat. O 14 na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Dzień dobry Doroto. Dzień dobry. Kto żegna dziś pisarza? W ostatniej drodze Wiesławowi Myśliwskiemu towarzyszy rodzina, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości. Uroczystości na warszawskich powązkach wojskowych mają charakter państwowy, by jak powiedziała mi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska uhonorować wybitnego polskiego pisarza odznaczonego złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Żegnamy zasłużonego dla kultury autora, pisarza, jednego z najważniejszych postaci polskiej literatury, tej nowoczesnej literatury. To przykre, że żegnamy takich twórców, z których cały kraj jest po prostu dumny. Oni promowali polską markę i będą promować ją także po śmierci. Dlatego uważam, że rzeczywiście to pożegnanie z honorami to jest to, co my jako państwo polskie możemy zrobić na tej ostatniej drodze poeta słowa, pisarz ludzkiego losu, przewodnik po świecie pamięci, filozof, myśliciel, mistrz. Tak wspominają Wiesława Myśliwskiego ci, którzy go znali albo podziwiali. Tak mówił też o nim, tak mówił też o nim wicedyrektor Trójki, Michał Nogaś. Człowiek, który...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 Wiesław Myśliwski słynął z tego, że pracował bardzo powoli. Kolejne powieści publikował średnio co 10 lat. Pomysł na traktat o łuskaniu fasoli, jak sam wyznał, nosił w sobie przez 40 lat. Pisał rzadko, a więc każda jego książka stawała się wydarzeniem i to nie tylko literackim. Sam Wiesław Myśliwski mówił, że jego pisarskim kredo jest prostota. Ja piszę konkretami, nie ogólnikami. W gruncie rzeczy bohaterami moich książek są ludzie prości, a nie jacyś tam wyjątkowi, nie żadni celebryci, tylko zwyczajni ludzie, którzy przeżywają bardzo często nienadzwyczajne swoje losy. Wiesław Myśliwski był laureatem wielu literackich wyróżnień w kraju i za granicą. Jako jedyny do tej pory dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nikę za powieści Widno Okrąg i Traktat o łuskaniu fasoli. Był także autorem dramatów, m.in. Drzewo, Złodziej i Rekwiem dla Gospodyń oraz słynnego eseju Kres Kultury Chłopskiej. Był także bardzo popularny za granicą. Jego książki doczekały się ponad 60 tłumaczeń na 25 języków. Adaptacji filmowych i realizacji teatralnych jego utworów podejmowali się tacy wielcy twórcy jak Ryszard Ber, Wojciech Marczewski, Kazimierz Dejmek czy Izabela Cywińska. W traktacie o łuskaniu fasoli Wiesław Myśliwski napisał, zależymy od pamięci jak las od drzew, a rzeka od brzegów. Powiem więcej, według mnie stworzeni jesteśmy przez pamięć. I myślę, że dzięki jego wyjątkowym książkom na zawsze też Wiesław Myśliwski pozostanie w naszej pamięci. Wiesławowi Myśliwskiemu w jego ostatniej drodze towarzyszy Dorota Piotrowska. Bardzo dziękujemy za te relacje. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.